W programie San Spirytystyczny Wykład o Spirytyzmie będę poruszać tematy związane ze światem duchów oraz z filozofią spirytystyczną i jej punktem widzenia na wiele różnych spraw. Dziś zajmiemy się mediami widzącymi, czyli powiem kim tak naprawdę są takie osoby i co, co potrafią robić. Otóż media widzące ogólnie mówiąc są osobami, które potrafią widzieć duchy. Rzadko kiedy taka umiejętność właśnie widzenia tych duchów trwa stale, zwykle jest tylko i wyłącznie chwilowym następstwem jakiegoś kryzysu. Na przykład w momencie, gdy ktoś ginie, jakaś osoba nam bliska, no to wtedy możemy mieć właśnie ten dar na przez krótki okres czasu. I czasem również mogą przychodzić do nas jakiś jacyś znajomi, którzy nie dokończyli swoich spraw na ziemi. I przychodzą do nas, by uzyskać od nas pomoc, ponieważ właśnie chcą jakieś uregulować jeszcze jakieś materialne sprawy, a sami nie są w stanie, więc przychodzą do nas, by nas o to poprosić. Lub też czasem, gdy mają jakąś trudną sytuację, no to przychodzą, by prosić nas o modlitwę za nich. Te zjawiska jednak zawsze mają charakter osobisty, więc nadal nie, nie jest to ten dar mediumizmu widzącego. Więc w takim bądź razie ktoś może się zapytać, tak naprawdę na czym polega ten dar mediumizmu, jeśli nie jest on widzeniem duchów po jakimś kryzysie, czy nie jest on widzeniem swoich znajomych. Otóż polega on na tym, że medium widzące może widzieć duchy zarówno mu znajome, jak i nieznajome. Niektóre media widzą tylko i wyłącznie duchy, które zostały przez nich wywołane. Jeśli na przykład właśnie pomyślały sobie, że chcą zobaczyć swoją zmarłą ciotkę, no to wtedy duch taki, tejże zmarłej ciotki może przyjść. A inne z kolei widzą również duchy, których w ogóle nie wywoływały. Media takie mogą tak naprawdę obserwować, jak duchy zajmują się swoimi własnymi sprawami, więc widzą to, co się dzieje właśnie w świecie duchów. Czasem może być to dosyć kłopotliwe, ponieważ takie medium zwykle nie jest mu łatwo odróżnić, które istoty są duchami, a które są osobami wcielonymi. Tutaj mogę dać przykład Divaldo Franco, który to jest medium, widzącym, piszącym, yy, warto o nim poczytać. Mówił on, że nie może tak naprawdę jeździć samochodem, bo nie wie, która, która postać jest cielesna, która jest tak naprawdę bezcielesna, więc jedzie sobie po drodze i nagle mu się pokazuje jakaś osoba na drodze i właśnie wtedy nie wie, czy, ta, czy to jest ktoś Normalny człowiek, czy też duch. Niektóre z mediów widzących wykorzystują tą umiejętność widzenia w normalnym stanie, pamiętając dokładnie wszystko, a inne z kolei są w stanie tylko i wyłącznie widzieć duchy podczas jakiegoś transu, czy czegoś do transu zbliżonego, więc co za tym idzie, gdy z tego transu wychodzą, no to nic nie pamiętają. Jeśli natomiast chodzi o widzenie duchów we śnie, ponieważ wiele razy, gdy śnimy, no to widzimy jakieś osoby i nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy, to bardzo często tymi osobami są duchy, które przychodzą, by nam dać jakieś nauki, by nas nie wiem, pocieszyć czy cokolwiek. Więc jeśli na przykład widzimy naszą zmarłą babcię, no to bardzo często nie będzie to wytwór naszej wyobraźni, a tak naprawdę duch tejże babci, który do nas przyszedł. I właśnie tego widzenia duchów we śnie można to na pewno zaliczyć do jakiejś tam medialności, no bo ma to związek właśnie z, z tą komunikacją z drugą stroną, jednak nie jest to jednoznaczne z byciem medium widzącym. Widzący zwykle sądzi, że widzi ono duchy swoimi normalnymi, ziemskimi, materialnymi oczami, jednakże widzi ono je oczami swojej duszy. Co za tym idzie, to zdolność postrzegania właśnie duchów świata duchowego mogą posiadać również osoby niewidome, jak i osoby, które normalnie widzą, no to mogą postrzegać te duchy zarówno z otwartymi oczami, jak i z zamkniętymi oczami. Jeśli chodzi jeszcze o te osoby niewidome, to duchy, które właśnie były za życia, gdy były wcielone, były niewidome, mówiły, że za pomocą właśnie tych duchowych oczu, że tak powiem, mogły postrzegać jakieś przedmioty i co za tym idzie nie ginęły w tym czarnym roku przez całe swoje życie, więc na pewno było to dla nich jakieś pocieszenie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o media widzące. Jeśli ktoś chciałby mi zadać jakieś pytanie, to może pisać na adres gmail.com Zachęcam również do odwiedzenia Forum Spiritystycznego, jak i strony spiritystycznej www.forumspirityzm.pl oraz www.spirityzm.pl. Można tam znaleźć wiele ciekawych informacji oraz znaleźć jakieś odpowiedzi na nurtujące pytania. Jednocześnie zachęcam do odwiedzenia pierwszej w Polsce księgarni spiritystycznej www.crivail.pl oraz zapoznaniem się z czasopismem spirytystycznym pierwszym po wojnie pod tytułem Spirityzm. W następnym odcinku opowiem o mediach mówiących oraz o mediach leczących. A na koniec cytat Divaldo Franco, właśnie tego, którego wcześniej, o którym wcześniej mówiłem, Ziemia stanie się światem szczęścia dopiero wtedy, gdy każdy człowiek będzie przepełniony szczęściem szczęście, którego nie może zapewnić nic materialnego. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Produkcja i realizacja Portal Infra www.infra.org.pl